Cześć, witam Was jeszcze raz w takim udawanym odcinku, ale odcinku. Otóż mam dla Was konkurs. Konkurs, bo stwierdziłem, że mam dużo książek, które już się nie mieszczą mi na szafkach, a drugi raz ich nie przeczytam po prostu. No to stwierdziłem, że co jakiś czas robię sobie jakiś konkurs. No i pierwszym, pierwszym konkursem jest konkurs taki łatwy, bardzo konkurs wakacyjny. Słuchajcie, takie pytanie, w którym odcinku? W którym odcinku w którym odcinku po prostu jaskini głupoty padło stwierdzenie, że moja dupa żuje gumę do żucia. Ci co słuchali na pewno wiedzą, tym, którym się ten odcinek podobał to jeszcze lepiej dla nich No i taki konkurs jest do wygrania, jest książka Shona Williamsa, nazwisko pewnie wam nic nie mówi, ale może książka wam powie jest to Star Wars moc wyzwolona książka bardzo fajna wam powiem jest to O uczniu Weidera, Tak, Stalkider się nazywa. Y, ten, no i, y, no i ten właśnie Stalkider zostaje zadanie obalenie samego imperatora. Wejder nie przeczuwa jednak, że posłuszny mu przez lata uczeń wybierze własną drogę. Więc jeśli chcecie to wygrać, to, y, to możecie, tak. Cena tej książki nowej to jest 34,80. Firma Amber. Y, od Lucas Books też jest to. No więc wiecie, jeśli byście chcieli wygrać to proste pytanie myślę, yy, wyślę Wam, wysyłka jest na mój koszt, no bo yy, ten konkurs to ja pokrywam wszystko, ale wiecie co, nie wyślę Wam za granicę, jeżeli jesteś jesteś, jesteś po prostu yy, z, z jakiegoś innego kraju, a będziesz na zlocie to, no to... Yy, no to... nie wiem jak to będzie Kiedy jestem z w ogóle no, zaraz zobaczę e, tutaj e, nowa karta damy na podcastofon i już zaraz się dowiemy tylko mój internet tak trochę nie domaga o już domaga właśnie wzwód podcasterów mamy tak no i ten zwód się będzie właśnie ładował no i to jest właśnie taki defekt tego wszystkiego No tak jak mówię książka fajna mi się podobała chociaż no wiadomo nie wszystkim ale... No okładkę ma ładną. Zaciekawiła mnie stron tu ma ile? 315. E, więc to będzie... E, kiedy to będzie? Kurde. E, he, he, he. Kiedy to będzie? Do 12 do 14 sierpnia? To nie, nie, nie, nie. Dobra, to tak, to będzie, bo teraz jest lipiec. E, no to wiecie, zrobimy e, to tak, że po prostu Jeżeli zrobimy to tak, że ja to wyślę powiedzmy takiemu Maćkowi Skwarze albo coś, jeśli się zgodzi. Jeśli ktoś się zgodzi, to wyślę coś takiemu komuś, kto yy, pójdzie na, yy, pojedzie na wzlot podcastowy. No i No i on Wam to przekaże, no a jeśli nie, nie chcecie w ogóle, to nie wiem. Po prostu taki mały konkurs sobie wymyśliłem, żeby tych książek się zacząć jakiś pozbywać. A znowu, że ja nie kupuję już takich super hiper śmieci, a ja, ja kupuję porządne książki i czytam porządne książki, więc myślę, że warto zachodu. A konkurs jest naprawdę łatwy. No, to mówił Krzyszman, już do zobaczenia za dwa tygodnie. Do usłyszenia, cześć!